I co teraz? Zabójstwo na mikrofonie, wy ekipa mikrofonu, tak? nie bać nic z nie czeka, Co ty wiesz, jak tu składać, bo jak wkradam się na ślad, jest gra Stoję werbel, wybijam i salwę braw Co jest? Miałem już tego nigdy nie toczyć Znów kupę kaputu jednej nocy Otwórz oczy właśnie tak Jebać rap dla flaków, biorę napój chłopaków Ty dobrze wiesz, że linijek pary parę mam najebanych baków Style życia nie najzdrowsze, Owszem, Dzisiaj tu jestem też, w drugim sportowcem. To nie dobrze, co ty robisz ze swym życiem Mógłbym tu kurwa mać, kręcić filmy przyrodnicze Drugi policzek nastawiam, kiedy raz nie przerasta ty bierzesz znów to po telefon zasta Ciśnienie zrasta, ci przez proch, to jest to Czasami warto jednak umieć powiedzieć stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Czasami warto Aha. jednak umieć powiedzieć Zanim melans mnie wykończy na dobre Będę musiał skończyć z nim znaleźć Odpowiednie hobby dla siebie, bo rap nie pozwala Mi przestać pić, że widzę jak ty i ty Macie o tym blade pojęcie Zakiznane pary jak patrzysz na mnie czuję, że się zaraz wami mu serce ja Mam kwitu, tu nigdy go nie będzie Dla jebanych, dla stań W pierwszym cędzie zobacz jakie lecą rapy player cast Teksty świecą mocniej niż karaty. To dla pań tu będą, bo się polskim rapem, to dla co tu mazą ściany, wrzuc na mury Tych co trzymają się szybno, Jak psy pytają się który Czarne skóry, ciemne interesy I szybkie suwy w z który raz czas się nieduży Pełen ludzi, tyle brudzi Co tu posłoby ze mną To teraz widzę je śmigają W złotych paskach na tegno i bez, ode mnie zawiesz te pierdolone pion ile bez, mylasz mi wikątrz Wiesz odchodzi, nie nie nie, jest, to jest bydło, wiesz odchodzi, to nie o to chodzi, wiesz o co chodzi. Dobra, lecimy dalej, kończymy kurczę ten festiwal zepsucia ostateczny joint, pyk, odpalamy to, to, lubię tak w ty, lala, ty jesteś dzisiaj sama w nocy Słuchasz mojej płyty z rana mas, podkląsone oczy mas Lubię nogi, ale nie lubisz zabijać z buta ci znowu nie pasuje, ale kurwa life is brutal Si piuta, ale nie chcę cię na własność Jest was tyle na raz, a ze mnie to za na alfons Zabijam wam, to świat nie będzie lepszy Nie to kolejny krok, to śmieci drat styl, a ty? brokat nie gusuje w tym tylko w długich czarnych włosach patrz czeka proca kasztany już kipią ona witbą, na jak krosa. Krosa, kiedy zaczynamy piwoty po sklepem piwo pi. jak nie masz co robić wolę kulinarny my? jak dobrze zrobić pierogi i twoje nogi lubię kiedy są luźne dziś razem jutro ona w szpony w moje plecy, z jej piski Więc przechodzę do pozycji, od propozycji Musimy się wyszaleć, zanim będzie po wszystkim Jak będziesz ciała odejść, tam spakuję ci walizki Już, nie chcę słuchać co masz do powiedzenia, bo Przemucasz bardziej niż ta lekcja z kolei rodzenia masz Nie złe spoilery, ale lepiej wejść do feran się do łózka na wczu, gdzie spłonię przybite klocem, z podniesionym nosem Bibliotekarki, snotki, kurwa nie zło poproszę, ze mną grać, z i ty lecimy po osiem, to ty nie wiesz co się dzieje, nie. ty masz nadzieję a nadzieja ma konkubi Gatki, to nawet głupia nie nawet yeah. nie Jestem wśród ludzi Alkoholowy standard Dziś sztuki yeah. wygrzane ja W po dobrych lampach Ja, ja, jadę szybciej niż lampach ja. Bez lampa. a nie gudno Co pakuje z posamarkach Słyszałem, że się dobrze bawisz Przy moich kawałkach Kiedy pójdziemy w paletu Lepiej ze mną bałwanka To jest magia sama w słowach Taki raz, góra nowa Wiem, że ci się podoba Wiem, na cały dzień a nie kurwa macz na forach a jak idziemy do Zamasto czuć się wyruzniony Pałagane, ile ci pielgrzymka To nie wypad, to kibla na dymka Nie Ewelina pita. choć zaśpiewać mogę Piosenkę o miłości, co jest ulotna jak bobek Weź swój dowiec, na nikt nie wali Jedyne co ziemne to parę kawalin Albo pierdol nie stanik Z na firminę, żeby nie było hecy Dobra dalej płynę